Bajki i baśnie polskie Kornel Makuszyński O tym, jak krawiec pan Niteczka został królem. W miasteczku Tajda-Rajda mieszkał krawiec, pan Józef Niteczka. Miał brudkę taką jak cap i wciąż był wesoły. Chudy był bardzo. Każdy krawiec na świecie jest chudy, bo tak już jest, gdyż krawiec przypominać musi igłę i nitkę. Ale pan Niteczka był tak chudy, że umiał przeleść przez uszko igły, którą sam trzymał w ręku. Nie mógł jeść nic innego, tylko makaron, bo nic innego nie chciał mu przeleść przez gardło. Dobry był to człowiek i zawsze uśmiechnięty. W brodzie miał 136 włosów i czasem w święto zaplatał ją sobie w warkoczyki. Ogromnie był wtedy przystojny. Byłby sobie żył szczęśliwie, gdyby nie jedna cyganka. Zraniła się ona w nogę, a rana była bardzo wielka. Niteczka ślicznie zacerował zaserował skórę, tak że nic nie było widać. Z wdzięczności wróżyła mu ona z ręki i powiedziała tak. Jeśli wyjdziesz w niedzielę z tego miasta i będziesz szedł wciąż na zachód, zajdziesz wreszcie tam, gdzie cię obiorą królem. Niteczka bardzo się z tego śmiał, ale tej nocy śniło mu się, że w istocie został królem i z wielkiego dobrobytu tak utył, że wyglądał jak ogromna beczka. Zbudził się i myśli. Hmm, no może to i prawda? Kto wie? Ech, wstawaj na no, panie niteczka, i idź na zachód. Wziął zawiniątko, sto igieł i tysiąc kilometrów nici. Wziął na parstek, żelazko, nożyce bardzo wielkie i poszedł między ludzi pytać, jak to się idzie na zachód. Nikt tego nie wiedział w miasteczku Tidaraida. Ale jeden stary człowiek, który miał 106 lat, pomyślał i powiada. O, zachód to pewnie jest tam, gdzie słońce zachodzi. Zaraz było widać, że to jest mądrze powiedziane. Więc pan krawiec, niteczka, poszedł w tę stronę. Niedaleko uszedł, aż tu zrywa się wiatr w polu. Nawet bardzo niewielki, ale ponieważ pan Niteczka był niezmiernie chudy, więc go wiatr porwał. Leciał tak pan Niteczka przez powietrze i bardzo się śmiał z takiej jazdy. Ale i wiatr się zmęczył i puścił krawczyka na ziemię. Zakręciło mu się w oczach i nie wiedział, co się z nim stało. Poczuł tylko, że upadł w czyjeś ramiona, bo ktoś gniewnie krzyknął. Co to jest za napaść? Patrzy pan Niteczka i widzi, że jest wśród zboża i że go wiatr rzucił w ramiona stracha na wróble. Pan strach był bardzo elegancki. Miał trochę tylko podarte spodnie, zieloną kurtkę i połamany cylinder. Miał dwie nogi z patyków i z takich też patyków dwie ręce. Niteczka zdjął czapeczkę, skłonił się nisko i powiada cienkim głosikiem. – Moje uszanowanie, szanownemu panu, przepraszam, jeśli panu nastąpił na nogę. Jestem pan Niteczka, krawiec. – Bardzo mi przyjemnie – odrzekł strach na wróble. – Poznać tak miłego człowieka. Ja jestem hrabia strach, herbu cztery patyki. Uważam tu, aby wróble nie kradły pszenicy, ale mało się nimi zajmuję. Jestem niezmiernie odważny i chciałbym walczyć tylko z lwami i tygrysami, ale one tego roku rzadko przychodzą jeść pszenicę. A dokąd to pan idzie, panie Niteczka? Pan Niteczka znów się kłonił i podskoczył trzy razy, bo był bardzo uprzejmy i wiedział, że wielcy panowie tak się sobie kłaniają. I dokąd ja idę, panie hrabio, idę tam, gdzie zostanę królem. Czy być może? A jakże? Ja się urodziłem na króla. A może pan, panie hrabio, pójdzie ze mną, będzie nam weselej. Dobrze, odrzekł strach na wróble. Już mi się sprzykrzyło, ale niech pan, panie niteczka troszkę mi poprawi i pozaszywa ubranie, bo chciałbym się gdzieś po drodze ożenić więc muszę być przystojny. Z miłą chęcią, rzekł niteczka. Wziął się do pracy i za godzinę strach na wróble miał śliczne ubranie i cylinder prawie jak nowy. Trochę się z niego wróble z pola poczęły naśmiewać, ale on na to nie zważał, tylko z wielką godnością poszedł z niteczką. Rozmawiali sobie po drodze bardzo miło i bardzo się pokochali, a szli wciąż na zachód. Spali zwykle w pszenicy, a na noc przywiązywał się krawiec nitką do stracha, który był cięższy, aby pana niteczki znów jakiś wiatr nie porwał. A kiedy ich psy opadły, wtedy strach, który był z powodu swego rzemiosła bardzo mężny, wyrywał własną nogę i ciskał nią za psami. Potem ją znowu sobie sznurkiem przywiązywał do tułowia. Raz pod wieczór patrzą, a w lesie widać jakieś światełko. – Chodźmy tam, może nas przenocują – rzekł Niteczka. – Zróbmy im ten zaszczyt – odpowiedział pan hrabia strach. – Patrzą, dom jakiś dziwny, bo może chodzić. Stoi na jakichś czterech łapach i wciąż się obraca. – Właściciel tego domu musi być bardzo wesołym człowiekiem szepnął Niteczka. Ciągle sobie tańczy. Poczekali, aż drzwi przyszły do nich i weszli do domu. Bardzo to był dziwny dom. Chociaż to było lato, na kominie paliły się ogromne kłody drzewa, a na ogniu siedział jakiś szlachcic i grzał się. Czasem nabierał w dłoń rzeżących się węgli i połykał je z wielkim smakiem. Ujrzawszy podróżnych, podszedł do nich, skłonił się i powiada. Hm, – Zdaje mi się, że pan Niteczka i pan hrabia strach. Zdumieli się, że ich zna, ale nie rzekli nic. Tylko Niteczka podskoczył trzy razy, a strach zdjął cylinder. On zaś mówił – zostańcie u mnie na wieczerzy, a jutro pójdziecie dalej. – Zaraz zawołam żonę, córkę i krewnych. Klasnął w dłonie i nagle zjawiło się wielkie towarzystwo. Córka tego gospodarza była bardzo piękna, lecz kiedy się śmiała, to tak jakby koń rżał na łące. Bardzo jej się podobał pan Niteczka, więc powiedziała mu, że bardzo chciałaby mieć takiego męża. Siedli potem do wieczerzy pan Niteczka i strach na ławie, a wszyscy inni na żelaznych karkach, Z rozżarzonymi węglami, co gości wielkim przejęło zdumieniem. Wtedy im gospodarz rzekł. Nie dziwcie się, wielmożny panowie, że tak siedzimy, ale naszej rodzinie zawsze jest bardzo zimno. Podali zupę w ogromnym kotle i już niteczka podniósł łyżkę do ust, kiedy strach pociągnął go za połę i szepnął. Pani Niteczka, nie jest, bo to gorąca smoła. Więc potajemnie, udając, że im zupa smakuje, wylali ją pod stół. Potem przyniósł jakiś dziwny, służący nowe danie. Były to szczury w dzikim sosie. Potem podali szarańczy i smażoną dżdżownicę z parmezańskim serem. Jak makaron. A na deser zgniłe jaja. Wszystko to oni rzucali pod stół i przerazili się bardzo. Nagle rzekł gospodarz: Czy pan wie, panie Niotyczko, że królu umarł w pacanowie? A gdzie ten pacanów daleko? Spytał krawiec. Zarżnięty kogut biegnie stąd do tego miasta dwa dni. A czy pan wie, że tam szukają króla i że ten tam zostanie królem, kto się ożeni z moją córką? Dzieweczka zarżała w tej chwili z radości jakby stary koń i zarzuciła niteczce ręce na szyję. Uciekajmy, szepnął strach. Kiedy nie wiem, gdzie są drzwi, nie ma rady. Cała rodzina zaczęła być wesoła, a gospodarz rzekł nagle. Napijemy się wina za Wasze zdrowie i zaśpiewamy sobie wesoło. Panie Niteczka, może Pan zna jakąś piosenkę? I owszem, mówi Niteczka, nawet y, bardzo piękną. Mówiąc to, mrugnął na stracha i szepnął: Uważaj, bracie, i kiedy drzwi będą za nami, wtedy krzyknij. Potem powstał, zdjął czapkę. I cieniutkim głosem zaczął śpiewać jedyną pieśń, jaką umiał. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, zacznijcie mm. opowiadać cześć jej niepojętą. Coś strasznego się stało w tej chwili. Cała rodzina porwała się na nogi i poczęła wyć i piszczeć, i skakać, i złorzeczyć, a Pan Niteczka nic, tylko śpiewał dalej. Czuje, że dom z nimi gdzieś ucieka przed tą pieśnią, więc niteczka oddechów płuca nabrał i śpiewał jak najcieńsza piszczałka w organach. Ukończył pieśń i znowu na nowo rozpoczął, a w tej chwili wszystko zniknęło. Dom się rozpadł w proch i tylko straszliwy wiatr się zerwał. Patrzą oni przerażeni i widzą, że stoją na łące. Podziękowali Bogu za ocalenie i Niteczka powiada. – Straszne to były diabły, aleśmy ich zmogli. – To mnie się tak przestraszyli – rzekł strach. I idą dalej. Niteczka dowiedział się od starego diabła, że król umarł w Pacanowie, więc skierował się do tego wspaniałego miasta, w którym są słynni kowale, co kują kozy. Wędrowali siedem dni wśród rozmaitych przygód. Wreszcie ujrzeli miasto i poznali, że to właśnie to sławne. Ale zdumieli się bardzo i aż przystanęli z podziwu. Na całym świecie była pogoda, tylko nad tym miastem okropny padał deszcz i z nieba lało jak z cebra. I ja tam nie pójdę, powiada strach, bo mi cylinder zmoknie. A ja nie chcę być nawet królem w takiej wilkoci, mówił krawiec. Lecz z miasta już ich dojrzeli i tłum ludzi wybiegł do nich. Burmistrz przyjechał na podkutej kozie i wszyscy w płacz przed nimi. Panowie wielmożni, może wy nas poratujecie? A cóż wam się stało? pyta Niteczka. Potop nam grozi i zakłada. Król nasz umarł tydzień temu i od tej chwili straszliwy deszcz pada na nasze wspaniałe miasto. Nie można nawet ogniska rozpalić w domu, bo tyle wody leci przez komin. Zginiemy, wielmożni panowie. To źle, rzekł bardzo mądrze pan Niteczka. O, i bardzo źle, ale najwięcej to nam żal córki nieboszczyka króla, bo się biedna w płaczu utulić nie może wskutek czego jeszcze więcej jest wody. To jeszcze gorzej, rzekł jeszcze mądrzej niteczka. O panie wielmożny, zawołał burmistrz, ratujcie nas, ratujcie. A wiecie wy, jaką niezmierną nagrodę obiecała królewna temu, co ten deszcz zatrzyma? Obiecała, że zamąż za tego wyjdzie i królem ten zostanie. O, – Woła niteczka. – Naprawdę? – Panie Strach, chodźmy do miasta. Trzeba spróbować. Zawiedli ich w wielkim deszczu do córki nieboszczyka króla. Ona zaś ujrzawszy niteczkę zawołała. – Och, co za przystojny młodzieniec! On podskoczył trzy razy bardzo wysoko i rzekł. – Czy prawdą jest, królewno, że widzisz za mąż za tego, co deszcz zatrzyma? – Tak przysięgłam. – A gdybym ja to zrobił? – Dotrzymam przysięgi. – I królem zostanę? – pytał Niteczka. – Zostaniesz, piękny młodzianie. – Dobrze – zawołał krawiec. – Idę zatrzymać deszcz. Mrugnął na hrabiego stracha i poszli. Całe miasto, pełne nadziei, wyległo, chcąc zobaczyć ten wielki czyn. Aniteczka szedł pod parasolem ze strachem i tak sobie mówili. – Słuchaj, strachu, jak to zrobić, żeby ten deszcz przestał padać? – Trzeba zrobić pogodę. – Ale jak? Hm, – Pomyślmy. Myśleli trzy dni, a deszcz oleje. I leje. Nagle pan Niteczka uderzył się w czoło, beknął z radości jak koza i zawołał. Wiem, skąd pochodzi ten deszcz. Skąd? Z nieba. Ech, strach. Taki mądry to ja też jestem. Pewnie, że nie pada z dołu do góry, tylko odwrotnie. Tak, rzekł Niteczka. Ale dlaczego on pada tylko na miasto? A gdzie indziej nie pada? – Bo gdzie indziej jest pogoda? – Głopieś, panie hrabio! – rzekł krawiec. – Ale powiedz mi, od jakiego czasu pada ten deszcz? – Powiadają, że od czasu, kiedy król umarł. – A widzisz, ja już wiem wszystko. I sprawa jest taka. Król był tak wielki i potężny, że kiedy on umarł, to się w niebie zrobiła dziura. – Oj, oj, prawda? Tej dziury lunął deszcz i tak będzie padał do skończenia świata, jeżeli się dziury nie zaszyje. Pan strach szeroko otworzył oczy i rzekł. W życiu moim nie widziałem tak mądrego krawca. Ucieszyli się bardzo. Poszli do burmistrza i kazali ogłosić, że pan Niteczka, obywatel miasta Tajdarajda, obiecuje, że deszcz przestanie padać. – Niech żyje, pan Niteczka, niech żyje! – krzyknęło całe miasto. Wtedy Niteczka kazał przynieść wszystkie drabiny, jakie tylko były w mieście, razem je związać i przystawić je do nieba. Sam wziął sto igieł i szpulkę nici, co miała sto mil, i polazł z tym na drabinę. A hrabia strach rozwijał nici na dole. Wylazł na samą górę i widzi, że w niebie jest wielka dziura taka wielka jak miasto. Oddarty kawał nieba zwisał w dół, a przez otwór płynęła deszczowa woda. Wziął się więc do pracy i szył, i szył przez dwa dni. Palce mu mdlały od roboty, ale nie ustawał. że Żelazkiem potem wygładził niebo i bardzo zmęczony złazi z drabiny. A w mieście pogoda śliczna. Hrabia strach mało nie zwariował z radości, tak jak i wszyscy mieszkańcy miasta. Królewna otarła oczy, które już były prawie do połowy wypłakane i rzuciwszy się na szyję niteczce, ucałowała go serdecznie. Niteczka był szczęśliwy. Aż patrzy, a tu burmistrz i rajca niosą mu złote berło i koronę wspaniałą i wołają – Niech żyje król Niteczka, niech żyje, niech żyje, i niech będzie mężem królewny, i niech panuje szczęśliwie. To też panował długo, wesoły ten król, a w państwie jego nigdy deszcz nie padał. Zaś przyjaciela swego mianował wielkim strażnikiem państwa, aby odpędzał wróble. Od królewskiej głowy. Koniec...